Celestynów Po śmierci Rudego i Alka stan psychiczny Zośki był okropny. Stracił sprężystość, tylko siłą woli wymuszał na sobie załatwianie bieżących spraw organizacji i życia codziennego. Z rana leżał długo, bezmyślnie wpatrzony w sufit, spóźniał się na spotkania Chodził zaniedbany. Nie chciał z nikim rozmawiać. Był zawsze posępny. Jedynie tylko na zbiórkach w gronie towarzyszy broni odzyskiwał na krótki czas zainteresowanie bieżącą chwilą i czuł się jakoś lepiej. W momentach trudnych, jakie obecnie raz po raz sypały się na jego wojskowe otoczenie, potrafił nawet zdobyć się na uśmiech i chwilę pogody. Wnet jednak znów posępniał. Teraz dopiero zaczął odczuwać ciężar odpowiedzialności za losy towarzyszy pracy Gdy kiedyś nalegano nań, aby odwiedził ojca jednego ze świeżo aresztowanych młodych ludzi Odburknął Łatwo wam mówić Poumieszczałem ich w obozach, więzieniach lub na tamtym świecie A sam chodzę po ulicy, co powiem temu ojcu W owym czasie hitlerowcy rozpoczęli ostateczną likwidację warszawskich Żydów Krótka bohaterska walka powstańców żydowskich, a potem długie tygodnie ognia i dymów unoszących się nad gettem, męczącą atmosferą otoczyły stolicę. W obliczu milionowego, bezsilnego miasta dokonywał się jeden z najpotworniejszych dramatów, jakie zna ludzkość. Młodzi ludzie z grup szturmowych. Przeżywali szczególnie mocno sprawy powstania w getcie. Naszym obowiązkiem żołnierskim jest pomóc tym ludziom, mówił naczelnik szarych szeregów Florian Marciniak. Jakże jednak mogli pomóc praktycznie? Przekazano do getta znaczną część posiadanej broni i pod dowództwem Stefana Orszy szykowano akcję na nieprzyjacielskie stanowisko ogniowe przy bramie do getta od strony ulicy Bonifraterskiej. Akcja nie doszła jednak do skutku. Na kilka godzin przed jej wykonaniem Niemcy przenieśli to stanowisko w głąb getta, a za parę dni wszystko już było spóźnione. Psychiczny stan Zośki budził zaniepokojenie. Najbliżsi koledzy w przymierzu z rodziną zaczęli go namawiać, by wyjechał na wieś. Po pewnym czasie Zośka uległ. Szczególnie, gdy ojciec podsunął mu pomysł spisania wspomnień o Rudym. Na wieś wyjechali we trójkę. Ojciec, syn i Hania, siostra Zośki. Hania była o dwa lata starsza od brata i siedziała również gdzieś w konspiracji. Zośka pisał, chodził na spacer z Hanią lub ojcem. Wspomnienia o Rudym zajęły mu około dwudziestu stron maszynopisu. Pisząc Przeżywał od nowa wszystko, co zaszło. Profesor, ojciec Zośki, przewidywał jednak dobrze. Były to wspomnienia wyzwalające. Gdy Zośka skończył, zaczął się czuć wyraźnie lepiej. Wspomnieniom swym nadał tytuł Kamienie rzucane na szaniec. Kiedy w parę tygodni potem spotkał się w Warszawie z kimś, kto pragnął napisać książkę o Alku i Rudym, Zośka uporczywie nakłaniał do dania tej książce tytułu swoich wspomnień. Kamienie rzucane na szaniec. Było to jednak potem, w Warszawie. Na razie zaś Zośka jest wciąż jeszcze na wsi. Co dzień chodzi na spacery z Hanią. Potrzebuje tych spacerów bardzo. Tak dotąd powściągliwy i milczący chce się teraz wypowiedzieć, podzielić z siostrą wszystkim, co przeżył i przemyślał. Hania słucha uważnie. Dopiero teraz zabiegane i zapracowane rodzeństwo zaczyna naprawdę ze sobą współżyć. Najwięcej oczywiście rozmawiają o Rudym, o jego wpływie wychowawczym na zespół, o tym, co Zośka sam zawdzięcza Rudemu. Zostałem zupełnie sam, mówi kiedyś Zośka i mówi to z takim wyrazem oczu, że wrażliwa Hania czuje lęk napływający do serca. Zostałem zupełnie sam, powtarza ten młody człowiek. Kiedyś nad rzeką Hania zwróciła się do brata z pytaniem – Straciliście Rudego i Alka. przedtem do obozów poszli Jacek i Mały – Odeszli najlepsi, niezastąpieni. I co teraz będzie z waszą gromadą? Zośka biegnie myślami za myślą siostry, patrząc w zadumie na jej zmarszczone czoło, gładko uczesane włosy i małe kształtne uszy. A absurd, mówi po chwili jakby sam do siebie. Absurd, powtarza głośniej. Masz rację, że strata rudego jalka jest okropna. Nie tylko dla naszego zespołu, lecz w ogóle. Ale wiesz, Haniu, gdyś to powiedziałam, uprzytomniłem sobie, że w naszej gromadzie zachodzi ciekawe zjawisko. Niesłychanie szybko dojrzewają teraz ludzie. I tyle namnożyło się nowych. Gdy się przyjrzeć dobrze niektórym z nich, to wprost widać, jak ci ludzie rosną psychicznie i umysłowo. Zaśka wstał, uniósł nieco lewą rękę i zaczął na palcach wyliczać. Grubas, pamiętasz, ten wychowany krudego. Zawadowski, jakżeż ten chłopak stara się dorównać Rudemu. Co za fantastyczne poczucie odpowiedzialności wobec tych, co odeszli. Wiesz, Kaniu, że ten jegomość pracuje nad sobą zupełnie tak samo jak Alek. Co dzień ranna gimnastyka, zdumiewająca punktualność systematyczność lepsza niż Łalka. i uczy się lepiej niż Alek. Rudemu jednak w nauce nie dorówna. Zamilkł i na chwilę patrzył zamyślony w wodę, a potem znów się ożywił, uniósł rękę, zgiął drugi palec. Andrzeja Długoszewskiego Długiego. Nie znasz? Żałuj. Wiesz, ten jegomość chodzi z kulą w głowie. W czasie jednej z naszych pierwszych akcji strzelił do niego jakiś szkop, Kula utkwiła w kości. Lekarze nie chcą jej ruszać. Czy myślisz, że długi cacka się z tą swoją kulą? Facet bierze stale udział we wszystkich robotach, ma na sumieniu nie jednego hitlerowca, ale w twoim towarzystwie oczy by na pewno spuszczał i rumienił się panieńskim rumieńcem. Andrzeja morro -Romockiego. też zdaje się nie znasz, ciągnął Zośka. Wyróżnia się w całym towarzystwie fantastyczną dokładnością. Szczeniak to jeszcze prawie chyba o trzy lata młodszy ode mnie, ale doskonale instruuje. Bardzo uporządkowany jego mość. I wiesz, Haniu, czym Andrzej Morro najbardziej zdumiewa? Nie jest z naszej starej paczki buków. Choć był dawniej w harcerstwie, wszedł do szarych szeregów z grupą Petu, zaledwie przed rokiem. I dziś znacznie lepiej wczuwa się w istotę naszych pragnień i zamierzeń niż większość starej gwardii bukowej. Bardzo to jest dziwne w życiu, Haniu. A Maciek Bitner? – spytała Hania. Ten? Hm mm, To chodząca odwaga. Zupełnie jak Alek. Widziałem go parę razy w krytycznych chwilach. Ta bestia nawet strzela z uśmiechem. Chodzi z głową zawsze zadartą. Kiedyś zatrzymał go patrol żandarmerii, któremu wydał się podejrzany. Kom, kom, zaczął kiwać żandarm. Ich habe keine Zeit. Uśmiechnął się uprzejmie do żandarma Maciek, uchylając czapki. I gdy ogłupiały szkop otworzył ze zdumienia usta, Maciek prysnął za najbliższy róg. Albo pająk. Jerzy Tabor. Ten gość siedzi dniami i nocami w radioaparatach i ma już kilka własnych wynalazków. Jest chyba jakaś genialna żyłka u tego chłopaka, który ma dziś dziewiętnaście lat, a gdy się wojna zaczynała, miał lat tylko czternaście. Z nami to jak z lasem, Haniu. To i tamto drzewo pada pod siekierą, a tymczasem cały las rośnie i pnie się ku górze. Ale rudego nikt mi już nie zastąpi.